MOLIUM Myśli inspirowane literaturą. Rozdział 36 Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale MOLIUM audycji dedykowanej myślom właściwie myślom płynącym z książek myślom inspirowanym książkami to ciekawe iż Molium ewoluowało w tym kierunku. Początkowo mając być audycją hmm, bardziej recenzencką, skoncentrowaną na wrażeniach z lektury, natomiast z biegiem czasu hmm, okazało się, iż bardzo dobrze czuję się w Molium w przemyśleniach. Luźnych przemyśleniach oraz mnogich spontanicznych dygresjach płynących z tych książek, które czytam hmm. to miło dzięki temu ta audycja stała się moją ulubioną o czym gdzieś tam już wcześniej wspominałem hmm. dziś chciałbym powiedzieć o niespodziance której doświadczyłem w najnowszych dniach bardzo miłym odkryciu książkowym, choć tak naprawdę nie jest to odkrycie, którego dokonałem te kilka, czy góra naście dni temu, gdyż to było dokładniej rzecz biorąc tak, iż ja tą książkę odkryłem dłuższy czas temu, tyle, że już nie pamiętam w jakich okolicznościach to miało miejsce, ale Miało to miejsce i zainspirowało mnie do napisania takiego krótkiego artykułu, hmm. w którym wyrażam moje zaskoczenie, bardzo pozytywne, zresztą zachwyt niemalże odkryciem tejże powieści, a właściwie cyklu, gdyż okazuje się, że mamy do czynienia z cyklem, hmm. i to dosyć treściwym cyklem, gdyż dziesięciotomowym. Jeżeli słuchasz Molium, to możesz wiedzieć, że ja bardzo lubię obfite książki. Właśnie cykle szczególnie, jeżeli coś ma drugą część, trzecią, jest trylogią, tetralogią, może nawet więcej i więcej i więcej. Hmm. To jest szczególnie przydatne, kiedy Dana książka trafia w Twój gust, dobrze się w niej czujesz, bardzo Ci się podoba, to wtedy jest prawdziwie przyjemną taka świadomość, że możesz pozostać w jej świecie znacznie, znacznie dłużej. Podobnie z wartością. Jeżeli książka niesie ze sobą jakąś hmm, ambitną wartość, tak to ujmijmy, wartość, którą identyfikujesz jako hmm. interesująca dla ciebie, to również w tym przypadku świadomość, że tej wartości będziesz miał, czy miała dosyć sporo przed sobą. jak hmm. Taki szwedzki stół, suto zastawiony. To taka świadomość jest bardzo przyjemna, potrafi być bardzo przyjemna. W tym przypadku hmm. To jest właśnie taka sytuacja dla mnie, kiedy okazało się, że książka bardzo dobrze rakuje w kontekście tego, co może zapewnić cały cykl. Przynajmniej na wstępie. Bo co ciekawe, mam już ją za sobą. Choć pierwotny plan był inny. Powiem dla ciekawości, że książka ta, której jeszcze nie zdradziłem tytułu, ale już za chwilę, już za chwilę. Tak bardzo mnie zachwyciła, zaskoczyła, hm, oczarowała, że nosiłem się wręcz z zamiarem wyraźnym nagrania molium, jeszcze zanim ukończę jej lekturę. To by było takie bardziej wyjątkowe. Choć niby kiedyś już robiłem coś podobnego w molium. Hm. Nagrywając również wrażenia z lektur, których jeszcze nie ukończyłem, ale to jest dosyć rzadkie zjawisko w tej audycji. Zwykle opowiadam o właśnie co ukończonych książkach, czy ukończonych nawet dłuższy czas temu. Takich się tak na marginesie trochę już uzbierało. W każdym razie, jeżeli chodzi o tą książkę, o której dzisiaj tobie opowiem, to. Ona tak bardzo mnie zachwyciła, że nosiłem się z zamiarem nagrania o niej jeszcze przed zakończeniem lektury. Tak bardzo można by rzec, nie mogłem się już doczekać podzieleniem wrażeniami. Hmm. Niemniej jednak z drugiej strony książka tak bardzo mnie wciągnęła i zaobserwowała, że nie zdążyłem tego zrobić. I okazało się, że skończyłem czytać tą pierwszą. Pierwszą część. Kronik Tomasa Covenanta. Tak się nazywa ów cykl kroniki mojego imiennika Tomasa Covenanta, pseudonim niedowiarek. Hmm. Niedowiarek. Hmm. Sympatycznie brzmi kroniki Tomasa Covenanta, autorstwa Stephena R. Donaldsona. Hmm. Co ciekawe, ów Steven Donaldson jest autorem współczesnym. Pierwszą część owych kronik wydał w późnych latach 70. Natomiast ostatnio bodajże w 2013 roku, także jest to dosyć świeża sprawa, i o ile dobrze pamiętam, to. Być może nawet wszystkie części tych kronik miały tą przyjemność swego czasu być bestsellerami na jakichś tam listach. To jest również swoją drogą dosyć osobliwe zjawisko, że te książki cieszyły się jednak tak dużą popularnością czy uznaniem, kiedy z drugiej strony okazuje się, że budzą wiele kontrowersji. Kiedy zastanawiałem się, czy sięgnąć po lekturę tej książki, zrobiłem sobie taki wstępny research pobieżny, który mnie zaintrygował i zacząłem się nieco bardziej zagłębiać i zagłębiać i Zdałem sobie rychłą sprawę z tego, że te konkretnie powieści są dosyć kontrowersyjne i jeżeli chodzi o opinie czytelników, to zwykle natrafiałem na dosyć skrajne. Albo książka się bardzo nie podobała, albo zachwycała, oczarowywała. Bardzo rzadko natrafiałem na jakiekolwiek opinie gdzieś pomiędzy. Hmm. Ta różnica okazywała się dosyć duża w percepcji tegoż cyklu Stephena Donaldsona. Hmm. Dosyć zaskakująca kwestia. Kolejny, może przykład na to, że oficjalne organy recenzenckie, że tak powiem, literatury, niekoniecznie idą w parze z gustami czytelników w praktyce. Jak już mówiłem, ten research, gdy zdałem sobie sprawę, że książka budzi tak, skrajne opinie zaintrygował mnie. I hmm, szczególnie zaintrygowało mnie coś takiego, że osoby, którym ta książka się spodobała akcentowały bardzo, żeby dać jej szansę, że z pewnością zostanie to tobie obficie wręcz wynagrodzone, jeżeli tylko dasz jej Szanse. Jeżeli na przykład jesteś w stanie żyć z głównym bohaterem, że tak powiem, to zdecydowanie warto. Były osoby, które rozważały danie szansy tej książce i zwykle, zwykle zachęcano te osoby do tego. Hmm. Bardzo często powtarzała się taka informacja, że ta książka potrafi hmm. wiele przed tobą odkryć bogactwa, wartości, głębi, czegoś, co zdecydowanie zrekompensuje tobie tą kontrowersyjną jej stronę. Hmm. A co jest kontrowersyjną stroną? Kontrowersyjną stroną jest przede wszystkim postać głównego bohatera, tytułowego Tomasa Covenanta. Niedowiarka. Hmm. Na co zwróciłem już uwagę w tamtym artykuliku kiedyś napisanym, że ta książka dosyć się wyróżnia na tle wszelkich innych hmm, poruszających ten fantastyczny motyw przenoszenia się do alternatywnego świata. Motyw, który mamy w Alicji w walicji w Krainie Czarów, w powieściach o Narni, w Harrym Potterze, w Dorotce Skrajny Os Wszystkie te hmm. konstrukcje poruszają ten fascynujący dla mnie motyw przenoszenia się głównego bohatera lub bohaterów do alternatywnego świata, do alternatywnej rzeczywistości. Hmm. Przy czym można by tak uogólniając rzec, że łączy je taki, wydawałoby się oczywisty wspólny mianownik, iż ci bohaterowie generalnie są pozytywnie nastawieni do sytuacji. Może wzbudza to jakiś niepokój, dyskomfort, początkowo lęk, ale zwykle mamy do czynienia z jakąś aklimatyzacją. Czasem bohater, takiej powieści hmm. nie pozbywa się tęsknoty czy wręcz intensywnego pragnienia powrotu do domu, jak na przykład Dorotka, hmm. podróżująca po krainie os, ale generalnie ta klimatyzacja ma miejsce, ta akceptacja, zaakceptowanie sytuacji, gdzie się jest, wzięcie jej za sprawę oczywistą, że... Hmm. To jest prawdziwe, widocznie, jest tak bardzo realne. Generalnie się tego nie kwestionuje, po prostu się przeżywa, koncentruje, odnajduje w nowej sytuacji i koncentruje na okolicznościach, na nowych okolicznościach, przeżywając przygody. W ten sposób przecież bohaterowie narni zostali w którymś momencie hmm, tak powiem w cudzysłowie ukonorowani, zostali Prawowitymi władcami, już tym bardziej oficjalnie. Hmm. Właściwie nie kwestionując, nie kwestionując realizmu własnych doświadczeń, chociaż wydawałoby się to takie niesamowite. To wszystko przecież wydawałoby się tak bardzo niesamowite. Przejście do innego świata przez szafę, przez jakiś obraz. Przez lustro? Hmm. Czy przez króliczą norę? Hmm. W jaki sposób Harry Potter dostał się do Hogwartu? Wszystko to wydawałoby się takie niesamowite, a jednak mamy do czynienia z taką milczącą umową pomiędzy autorem a czytelnikiem, polegającą na tym, że nie kwestionujemy realizmu tegoż. Tylko razem z bohaterem hmm, pozwalamy sobie uwierzyć. To jest bardzo interesujące. Pozwalamy sobie uwierzyć lub niemalże po prostu bierzemy to za oczywistość. I na tym właśnie tle kroniki Tomasa Kowenanta całkowicie odstają. Całkowicie wyróżniają się. Nie posiadając tego Wspólnego mianownika wręcz przeciwnie. W tym momencie hmm, myślę, że ostrzegę cię, że hmm, prawdopodobnie nie uniknę pewnych spoilerów, jeżeli chodzi o dzisiejszą opowieść o pierwszym tomie Kronik zatytułowanym Jad Lorda Hm. Niekoniecznie mam intencję spoilerować, ale jest prawdopodobne, że nie uda mi się uniknąć spoilerów, więc takie ostrzeżenie. Natomiast postaram się za bardzo jednak nie zdradzać różnorakich szczegółów, żebyś miał lub miała niespodziankę w razie, gdybyś chciał, chciała sięgnąć po tą lekturę. Mam taką intencję. Więc wracając do tego, czym się wyróżnia ta powieść od całej reszty koncentrujących się na motywie przeniesienia do innego świata, do innej fantastycznej rzeczywistości. Różnica polega na tym, że główny bohater nie wierzy. Przenosi się, co prawda, do Czegoś, co wygląda jak taka właśnie alternatywna rzeczywistość. Ale całkowicie kwestionuje realizm tego doświadczenia. Po prostu nie wierzy, że to, co go spotkało, jest rzeczywiste. Hmm. I to nie jest też takie proste. Następna różnica Właściwie są jeszcze dwie, o których chciałbym powiedzieć, takie największe różnice, jeżeli chodzi o tą konkretnie pozycję, które hmm, czynią z niej bardzo, bardzo unikatową twórczość. Poza tym, że bohater nie wierzy, to jest, hmm, jakby to ująć, nieatrakcyjny, Jego osobowość, charakter mogą się wydawać nieatrakcyjne. Wspomnijmy bohaterów tych innych tytułów typu właśnie Kroniki Narni, Harry Pottera, Dorotki z Krainy Oz czy Alicji w Krainie Czarów. Wszyscy ci bohaterowie, główni bohaterowie tych powieści wydają się dosyć pozytywni, przyjaźni, to czytelnikowi może się wydawać tak bardzo oczywiste. Dosyć łatwo można się zacząć utożsamiać z tymi bohaterami, zaprzyjaźniać z nimi z biegiem lektury, sympatyzować z nimi. To się wydaje oczywiste. Natomiast jeżeli chodzi o Tomasa Covenanta, to mamy do czynienia ze skrajnie odmienną sytuacją. Thomas Covenant absolutnie nie robi wrażenia sympatycznej, przyjaznej, kolejnej sympatycznej, przyjaznej postaci, z którą łatwo można by sympatyzować, utożsamiać się. Absolutnie nie. Okazuje się, że zarówno charakterem, jak i okolicznościami nie jest Zbyt, hmm, czy wydaje się, wydaje się, to jest ważne, wydaje się, nie być zbyt przyjazną, pozytywną postacią, co jest w sporej mierze podyktowane tym, co go w życiu spotkało. Generalnie początkowo wszystko było w porządku. Był, co ciekawe, pisarzem, który hmm, zdobył również dosyć sensowną pozycję na rynku. Jego książka stała się bestsellerem. Zrobił sporo pieniędzy, wiódł dobre życie i zabierał się za pisanie następnej powieści. Dobrze to rakowało. Żona, syn, małe miasteczko, pod którym mieszkał, nawet w pewnym momencie kupił sobie chatkę w lesie, taką dwupokojową, do pisania, żeby miał takie ustronne miejsce sprzyjające koncentracji malownicze nad strumyczkiem. Hmm, bardzo atrakcyjnie to brzmiało. Wszystko zapowiadało się tak pięknie. Hmm. Nawet nazwa tego miejsca, w którym mieszkał, Farm. Tak pozytywnie wydawałaby się brzmieć. A jednak w którymś momencie następuje taki krach i jego życie właściwie zostaje rozbity w gruz poprzez chorobę, na którą zapada. Dosyć rzadką, a jednocześnie nieatrakcyjną. Teoretycznie nie jest to choroba śmiertelna. W praktyce jednakowoż hmm. śmierć grozi mu na każdym kroku, gdyż z tego, co hmm. na moje rozumienie opisu tej choroby wygląda na to, że najmniejsze nawet skaleczenie, zranienie może zagrażać jego życiu. Więc chociaż bezpośrednio to nie ta choroba go uśmierca, to jednak w taki sposób modyfikuje jego organizm, że byle drobiazg może stać się dla niego śmiertelnym zagrożeniem. Plus ta choroba jest też tego typu, że wyklucza go ze społeczeństwa, które się po prostu boi. Um, raz, że się boi dwa, że ta choroba nie jest nie jest zbyt przyjemna w odbiorze w percepcji, tak to łagodnie delikatnie powiem co całkowicie w następstwie wyklucza Tomasa ze społeczności, z lokalnej społeczności i to tak hmm. dosyć zdeterminowany, zaskakujący sposób. Ja mówiłem o tym, że on mieszkał pod miastem, pod miasteczkiem. Hmm. Miał tam kawałek drogi i dobrym przykładem ilustrującym to, jak bardzo został on wykluczony z automatu z tej lokalnej społeczności jest to, że Mieszkańcy miasteczka robili wszystko, co w ich mocy, żeby odebrać jakikolwiek pretekst Tomasowi do pojawienia się w miasteczku. Gdyż oni się jego bali, oni się bali zakażenia, chociaż oficjalnie właściwie nie za bardzo było wiadomo, medycyna nie za bardzo rozumiała, jak ta choroba się przenosi. Teoretycznie nie było zagrożenia aż takiego, to jednak gdzieś głęboko zakorzenione w podświadomości ludzi hmm. było, że jednak grozi im niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo plus jeszcze ten wstręt. Hmm. I to sprawiło, że ci ludzie byli skłonni jak najbardziej do tego, żeby stanowczo odebrać jakąkolwiek przyczynę, powód, żeby... Tomasz pojawił się w miasteczku. To dosyć kuriozalnie wyglądało, ale faktycznie miało miejsce. Do tego stopnia, że na przykład wysyłano mu zakupy do domu. Nawet wówczas, kiedy ich nie zamawiał. On nawet miał takie podejrzenia, że nawet gdyby nie zapłacił za nie, to i tak by mu je wysyłano. Płacono za niego rachunki, chociaż on nie miał problemów finansowych. Jak już mówiłem, dobrze Stał finansowo dzięki temu, że jego książka stała się sukcesem, to jednak ludzie sami płacili za niego rachunki mocno i to mocno z wyprzedzeniem, tylko po to, żeby właśnie nie pojawiał się w miasteczku w celu uregulowywania należności różnorakich. Hmm. To go bardzo frustrowało. Nie dość, że cała ta choroba spadła na niego, i on potrzebował sobie jakoś z nią. Poradzić. To jeszcze to trudna sytuacja, bo właściwie jeszcze dodajmy do tego, że najbliżsi się od niego odwrócili, to jest zostawiła go żona, zabierając dziecko. No został właściwie sam i jednocześnie charakter choroby, na którą zapadł, stanowił rodzaj wyroku z którym zwykle ludzie nie potrafili sobie w podobnej sytuacji będąc radzić. Bez zaskoczenia, popadając w jakąś depresję, może jakieś skłonności samobójcze, poddanie się. Natomiast on, co ciekawe, reagował inaczej i nie stanął w jednym rzędzie z tymi osobami, które się poddały, tylko zaczął walczyć o siebie, z jednoczesną świadomością, że jest chory i od tego nie ucieknie. To jest nieuleczalne. Ale jednak sam, siebie, sam dla siebie więcej znaczył od tego. I zaczął sobie radzić z tą sytuacją poprzez złość. Poprzez złość, poprzez zgorzknienie. Ale i upór. Intensywny upór. i w takim duchu go poznajemy. Hmm. Jako osobę, która postanowiła żyć, postanowiła walczyć, postanowiła twarzą w twarz stanąć z chorobą i okolicznościami, tym wykluczeniem społecznym, używając złości jako tarczy. Hmm. Już teraz widzimy, że ta powieść jest daleka od lekkich hmm, konstrukcji typu Alicja w Krainie Czarów, Kroniki Narnińskie. Hmm. Nie jest to tak naprawdę kolejna książeczka dla dzieci i młodzieży, tylko zdecydowanie bardziej hmm, głęboka literatura, tak to ujmę. Bardziej psychologiczna. Po, namyśle doszedłem do wniosku, że cały ten konstrukt fantazy w tej powieści stanowi bardziej pretekst. Hm. Pretekst i dekoracje niż, niż um, coś żywotnego, co jest jakoś, jakoś bardziej istotne. To mnie ucieszyło tak na marginesie, gdyż ja nie przepadam za gatunkiem fantazy jako takim. Jakieś tam trolle, krasnoludy, elfy, tego typu rzeczy. Um, czytałem co prawda Władcy Pierścieni swego czasu, Silmarilliona, Hobbita, na długo przed tym, jak zostały zakranizowane, ale hmm, jakoś ten gatunek nie trafia w mój gust wystarczająco wyraziście i to nie to stanowiło powód, dla którego sięgnąłem po tą książkę, nie to, że była to książka fantasy, tylko właśnie to, że um, jej pomysł, pomysł na fabułę wydawał się tak bardzo osobliwy, oryginalny. Że mamy osobę, mamy bohatera, który przenosi się do innego świata, ale jednocześnie jest to bohater, który właściwie w to nie wierzy. Jest to bohater, który w dodatku jest w tak oryginalnej sytuacji, cierpiąc na tą chorobę, doznając tego wykluczenia społecznego. Utalentowany mężczyzna, mężczyzna sukcesu przed którym hmm, rozpościerała się pozytywna przyszłość. Nagle coś takiego. I on, jeszcze dodajmy zdroworozsądkowy, nagle doświadcza takiego przewrotu w swoim życiu, jeszcze tego przeniesienia do innej rzeczywistości, jak gdyby, któremu całkowicie przeczy, uznając bardziej za oczywistość to, że są to rojenia jego umysłu jakieś imaginację, być może oznaki nadchodzącego błędu, z którym zdecydowanie chciał walczyć, zależało mu na tym. Jeszcze, jeszcze i bez tego przecież bardzo dużo energii wkładał w to, żeby, żeby nie zwariować, bo już sama ta sytuacja z tą chorobą ciężką mogłaby go łatwo pozbawić zmysłów, zdrowych zmysłów. Hmm. Już samo to stanowiło duże wyzwanie psychiczne. A tu jeszcze coś takiego z tą alternatywną rzeczywistością. Hmm. Ciężka sprawa, ale powodem, dla którego on nie uznawał realizmu tego doświadczenia nowego, tej alternatywnej, fantastycznej krainy, nie było takie powierzchowne, powierzchowny brak wiary, trudność w uwierzenie w coś bardziej niesamowitego czy oryginalnego, tylko bardziej to było podyktowane tym, że on absolutnie nie mógł sobie pozwolić na utratę czujności. Jak mówiłem, charakter jego choroby nakazywał mu wybitną czujność, byle co mogło go zranić i spowodować poważne problemy, o ile nie śmierć, więc plus jeszcze nieuleczalny charakter choroby. On musiał z tym wszystkim żyć, musiał mieć to cały czas na uwadze. 24 godziny na dobę musiał um, być czujny. Nie mógł pozwolić sobie na jakąkolwiek nadzieję, bo jej nie było. Za to potrzebował, jeżeli zależało mu na sobie, na zachowaniu siebie, przy zdrowych zmysłach w dodatku, nie tylko przy tym, żeby żył, ale jeszcze, żeby żył w zdrowych zmysłach, to potrzebował wysokiej czujności. Potrzebował stanowczej, psychicznej postawy, żeby absolutnie się nie poddawać, nie popaść w depresję, tylko zachować tą wysoką uważność, czujność, ostrożność i po prostu żyć, nadal żyć, nadal być sobą, pomimo tego wszystkiego wokół wykluczenia społecznego itd. itd. Więc problem polegał na tym, że kiedy on znalazł się w tej nowej rzeczywistości, alternatywnej, to tutaj mogę zespoilerować tylko tyle, że w tej alternatywnej rzeczywistości, on był generalnie zdrowy, odnalazł u siebie w sytuacji człowieka zdrowego. Nie od razu zdał sobie z tego sprawę, ale Generalnie dotarło to w końcu do niego, że jest zdrowy, że w tym śnie wygląda na to, że jest zdrowy. A to mogło uśpić jego czujność, mogło niepotrzebnie, mogłoby niepotrzebnie przywrócić mu nadzieję, która przecież nie istnieje. To mogłoby być bardzo bolesne, gdyby pozwolił sobie uwierzyć za chwilę by się obudził i Hmm. doznałby tylko jeszcze większego bólu. Coś takiego, kiedy śni się tobie spełnienie jakiegoś bardzo ważnego dla ciebie marzenia, a sen jest tak bardzo realny, że zaczynasz wierzyć. Hmm. We śnie wierzysz po prostu, że to jest rzeczywiste. I kiedy budzisz się z takiego snu, to budzisz się z niezrozumieniem przez chwilę. I kiedy następną chwilę później zrozumienie przychodzi, że to był tylko sen, to jest ta chwila, a może i więcej bólu. Takie bolesne zaskoczenie, bolesny zawód, że jednak to nie było prawdziwe, a było tak ważne, było tak intymnie ważne. Hm. Takie doświadczenie może okazać się prawdziwie bolesne. I dlatego Tomasz miał intencję zdecydowanie bronić się przed tym, bronić się przed uwierzeniem w realizm tego snu, w cudzysłowie. Mówię w cudzysłowie, gdyż tak naprawdę przez hmm, większość czasu my nie wiemy, on nie wie i my nie wiemy, jako czytelnicy. Jak jest naprawdę? Nie wiemy, czy faktycznie to jest sen, czy może jednak naprawdę przeniósł się w alternatywną rzeczywistość. Natomiast on sam decyduje się generalnie bronić jak tylko może przed tym, żeby uwierzyć a w praktyce okazuje się to dosyć ambitnym wyzwaniem, dużym wyzwaniem, gdyż um, ta kraina, te wszystkie doświadczenia, to wszystko jest dosyć realne, potrafi być dosyć realne, rzeczywiste. Potrafi wręcz też, co więcej, poruszać różne jego strony, hmm, pobudzając w nim na nowo jego taką bardziej atrakcyjną stronę. I tutaj objawia się ciekawa hmm, rzecz w tej powieści. Bardzo dla mnie atrakcyjna i cenna, mianowicie głębia psychologiczna, polegająca na tym, że główny bohater nie jest prosto skomponowany, nie jest tak bardzo przewidywalny. Wyciągając pochopne wnioski, moglibyśmy po prostu nakleić na niego etykietkę zgoszkniałego hmm, człowieka w depresji, może nawet, prawie w depresji, który wszystko widzi e, czarno, hmm, jest rozgoryczony. Natomiast w praktyce... Uważnie wnikając w treść, możemy zdać sobie sprawę, że tak nie jest, że to jest tylko tarcza osłaniająca całą resztę, która gdzieś tak naprawdę została w nim uśpiona, schowana. Być może, a może nawet prawdopodobnie, celowo on ukrył samego siebie. W obliczu tej choroby, tego wykluczenia społecznego on ukrył samego siebie i przywdział tą ochronną zbroję, o której już mówiłem, tej złości, stanowczości, upartości, hmm. żeby nie zwariować, żeby przeżyć, bo to było dla niego jednak ważniejsze niż po prostu się poddać. Natomiast kiedy trafia do krainy, tak swoją drogą nazywa się ten alternatywny świat, do którego zostaje przeniesiony, kraina, kiedy trafia do krainy, to zaczyna od czasu do czasu zdawać sobie sprawę, czy my jako czytelnicy możemy od czasu do czasu obserwować, jak okoliczności zaczynają poruszać w nim struny tego, co było wcześniej ukryte, czyli jego bardziej pozytywnych, wartościowych, bardziej już takich przyjaznych cech charakteru, jak na przykład wrażliwość, dowiadujemy się, zyskujemy możliwość dostrzegnięcia w nim osoby wrażliwej, osoby, osoby empatycznej, obdarzonej empatią, wrażliwej na piękno, wrażliwej na krzywdę, Włącznie z krzywdą tego piękna. Odnajdujemy osobę, gdzie z jednej strony możemy łatwo ulec wrażeniu, że jest egoistyczny a i nieczuły, natomiast z drugiej strony jednak dowiadujemy się tu i ówdzie, że to może być jednak tylko wrażenie, to może być złudzenie, tak naprawdę wcale, tak naprawdę wcale nie jest nieczuły i Taki w negatywnym znaczeniu egoistyczne Wręcz przeciwnie. Możemy to w nim odnaleźć. Że jednak mu zależy, że jednak jest w nim wrażliwość. To tak zwane człowieczeństwo. Część osób tak to określa. Człowieczeństwo to bardziej szlachetna jego część, bardziej wartościowa. Hmm. Włącznie z bogatą percepcją, z tym, że możemy w nim odnaleźć nawet taką poetycką duszę, obserwując, w jaki sposób on postrzega otaczający go świat w tej krainie. Możemy odkryć bardziej prawdziwego Tomasa Kowenanta niż ta iluzja rażąca po oczach, ta nieprzyjazna iluzja Pełna rozgoryczenia i złości. Hmm. Dla mnie, więc fantazy w tej książce jest rodzajem pretekstu. Pretekstu dla przedstawienia czytelnikowi pewnej psychologicznej głębi. Ja po namyśle doszedłem do wniosku, że równie dobrze to mogłoby być cokolwiek innego. Ta książka mogłaby być osadzona w zupełnie innych realiach, w realiach science fiction, czy obyczajowych, czy jeszcze w czymś. I to nie miałoby tak bardzo istotnego wrażenia. To ciekawe, hmm, gdyż tutaj mamy do czynienia z takim małym paradoksem. Ja już od pierwszych stron, niemalże, no, stosunkowo szybko, Miałem takie odczucie, jakbym był wręcz zawalany różnymi koncepcjami fantazy, nomenklaturą fantastyczną. Um, autor nie cedził informacji fantastycznych o krainie małymi, czułymi kroczkami. Wręcz przeciwnie, można odnieść wrażenie, że od razu z grubej rury jest na nas zrzucana cała masa szczegółów dotyczących tego świata. Jakichś obco brzmiących nazw, konceptów, to wszystko jesteśmy tym hmm. zawalani. Takie wrażenie miałem początkowo. I szybko zdecydowałem się to ignorować, gdyż było tego tak dużo, że nie miałem ochoty, szczerze mówiąc, tego zapamiętywać, żeby się jakoś w tym um, żeby się jakoś w tym oswoić, żeby um, przywyknąć, zapamiętać co jest z czym. Było tego za dużo i zdecydowałem się po prostu nie zwracać specjalnie na te uwagi I ku miłemu zaskoczeniu okazało się, że to i tak nie było potrzebne, tak naprawdę kluczowych konceptów Okazało się, że jest stosunkowo mało i są wystarczająco często powtarzane i przywoływane z powrotem i z powrotem i z powrotem, żeby można było łatwo zapamiętać, co jest czym, szybko się nauczyć. Czym jest na przykład alianta, czyli te, bodajże dar jagody, to się chyba tak nazywa, które rosną w całej krainie, czy czym jest podróżka tak zwana, czy takie charakterystyczne wino, które tam się pije, teraz już nie pamiętam, jak się nazywa, owo, wino, wtrunek, hmm. czy inne wszelkie koncepty. To, co w praktyce potrzebne do oswajania się, do tego, żeby mieć zrozumienie, czym to jest, to dosyć szybko hmm. Można było zapamiętać dzięki temu, że było powtarzane i powtarzane i często się powtarza na kartach powieści. Natomiast cała reszta nie jest tak bardzo istotna. Na przykład tło historyczne, które bardziej mi się kojarzyło z Silmarillionem, pełnym detali szczegółów przytłaczających wręcz, przytłaczająca ilość tych detali. To, to chociaż coś takiego dostajemy niby w pierwszym tomie kronik Tomasa Covenanta, to jednak z drugiej strony okazuje się, że to nie ma specjalnego znaczenia. I fantazy, ta otoczka fantazy równie dobrze może kojarzyć się nam z niczym więcej, jak tylko taką dekoracją mocno dalszoplanową. Niby bohaterowie są umieszczeni w świecie fantastycznym, w realiach fantastycznych. Ale dla mnie, ja czytając tę książkę odczuwałem, że zdecydowanie pierwsze skrzypce gra w tej powieści psychologiczna strona. Nie przygody Fantastyczne, stricte, latające gryfy, czy jakieś stwory inne, negatywne, pozytywne. Um... Pomimo faktu, że nie jeden koncept fantastyczny okazał się w praktyce dla mnie dosyć ciekawym, to jednak z drugiej strony mam takie wrażenie, miałem je ciągle podczas lektury, że to są wszystko preteksty. Preteksty dla doświadczenia psychologicznego Tomasa Kowenanta. Dlatego, co się dzieje w jego duszy, nawet nie tyle umyśle, co, co w jego duszy, w jego sercu. Bardzo interesujące studium. Nie wiem, czy, czy ta metamorfoza, czy można by to nazwać mianem metamorfozy. Ale zdecydowanie interesującym było dla mnie obserwowanie, jak się objawia ta wspomniana prawdziwa strona Tomasa, to, co było w nim ukryte wcześniej pod tą maską goryczy, Co nie jest tak łatwo wyłuskać. Tak naprawdę jeżeli nie jest się uważnym czytelnikiem, to można ulec nawet do końca wrażeniu, że on jest cyniczny, on jest egoistyczny, jest negatywny, nieprzyjazny i ma wszystko gdzieś. To nie jest trudne, żeby ulec takiemu wrażeniu, ale hmm, myślę, że jeżeli głębiej wniknąć empatycznie w lekturę, można zdać sobie sprawę, że jest z koła inaczej. Możemy odkryć w nim Tą wartość, wrażliwość, tą dobrą duszę, czułą, wrażliwą. Bardzo interesujące doznanie, tak nie niejasna, nieoczywista postać. Czyli, innymi słowy, bardziej realistycznie skomponowany bohater niż powierzchownie, przewidywalny tak bardzo. Poprzez co moglibyśmy określić tą lekturę między innymi jako dosyć dojrzałą. Jedną z rzeczy, które mnie olśniły w jej trakcie było to, że hmm, poziom jej głębi wartości i dojrzałości jest w moim odczuciu subiektywnym tak wysoki że książka zdecydowanie świetnie nadaje się według mnie na prezent dla kogoś, kto jest już odpowiednio hmm, dojrzały, żeby móc ją, że tak powiem, dekodować, żeby mieć szansę ją bardziej rozumieć, bardziej z niej czerpać to, co w niej jest zawarte, tą psychologiczną głębię. Nie trwało długo, bardzo, zanim ta głębia zrekompensowała mi pozorne, pierwsze, nieprzyjazne takie wrażenie płynące z kart tej powieści. Niewiele czasu to zajęło, żebym zaczął zdawać sobie sprawę, że ta powieść mnie oczarowuje, że ta powieść mnie zachwyca, a nade wszystko zdumiewa, gdyż to, co rozpościerało się przede mną coraz bardziej i bardziej. To uświadamianie sobie, z czym tak naprawdę mam do czynienia. To było zupełnie niespodziewane. Skala tego była i jest nadal dla mnie zdumiewająca. Dodajmy do tego jeszcze słownictwo. Nie tyle może nawet słownictwo, co charakterystyczny sposób ujmowania rzeczy ubierania w słowa. Bardzo charakterystyczny, poetycki niemalże. Osobliwy. Miejscami piękny, miejscami osobliwy. Oryginalny dosyć. Hmm. Może przytoczę jakieś przykłady. Gdzieś w notatkach mam zapisane cytaty. Hmm. Chwileczkę, chwileczkę. Przytoczę jakieś przykłady osobliwych ujęć. Hmm. Czy pięknych. Hmm, hmm, hmm. Na przykład coś takiego. Tomas miał lęk wysokości, kiedy. Schodził z wysoka, co było dla niego bardzo dyskomfortowym, traumatycznym, niemalże przeżyciem. Kiedy już zakończył to zajście, to hmm, jest to ujęte w ten sposób, że czuł się dziwnie oczyszczony, jakby przeżył sąd Boży, przetrzymał rytualną próbę zawrotu głowy. Hmm. Osobliwe ujęcie. Albo coś takiego przykład pięknego opisu. Pięknego ubrania w słowa. W oczach Covenanta promienie słońca ostro grawerowały cały obraz. Widział nierówną skalną ścianę i cienie rozciągnięte pod nią jak rozwarta paszcza. Hmm. Albo inny przykład osobliwego ujęcia. Birinair odsunął się i rozejrzał, jak gdyby pod stopami zobaczył rozsypane odłamki własnej godności. Albo Covenant spoglądał na gruzy nietrwałej budowli swej nadziei, która runęła jak domek z karty. Hmm. Czy jeszcze inny? Po ostatniej, krótkiej chwili milczenia włożyła pieśń w oczekującą ciszę niby bezcenny klejnot. Hmm. Albo nieco bardziej obszarny opis jednej z postaci występującej w powieści. Oczami Tomasa Covenanta. Atjaran tak się nazywała ta kobieta. Atjaran sprawiała wrażenie kogoś skomplikowanego, niemal wewnętrznie sprzecznego. Miękkie ciało i pełna figura były jakby zaprzeczeniem jej dużego doświadczenia, jakby żyła w swym obecnym ciele na podstawie dawnego, niełatwego rozejmu. Twarz Atjaran ukazywała oznaki tego rozejmu. Przedwcześnie pomarszczone czoło, Duże, głębokie oczy, które zdawały się patrzeć do wewnątrz, na bitewne pola wątpliwości i trudnych kompromisów. Przyglądając się jej ponad kamiennym stołem, Covenant doznał podwójnego uczucia: głębokiej troski, gdyż Atiaran wiedziała i lękała się więcej niż inni ludzie, oraz piękna, które rozjaśniłoby tę twarz, gdyby tylko ta kobieta potrafiła się uśmiechnąć. Hmm. Cóż za czarujący i wnikliwy opis. Inny piękny cytat. Hmm. Lub osobliwy po prostu. Zapadająca noc zdawała się pełna cichego obcowania. Lekarstwa na samotność mroku. Hmm. Kolejny piękny poetycki opis rzeki. Hmm. Rzeki Mity W miejscu, gdzie ścieżka sięgała brzegu, Mithil była wąska i szybka, przemawiała do siebie głosami pełnymi szumów i rezonansów. Jednak im bliżej równin, tym bardziej rzeka stawała się szersza, wolniejsza, bardziej filozoficzna w swym delikatnym szepcie. Wkrótce nie było prawie słychać jej głosu. Cicho opowiadała sobie swą długą historię, tocząc się wolno w poszukiwaniu morza. Gdy Lena z kowenantem przystanęli za skrajnymi domami stąd, znowu mogli posłuchać rzeki, która kontemplowała siebie gdzieś w dali. Inne osobliwe ujęcie w słowa. Przez pewien czas dryfował na wznoszącym prądzie świtu, otoczony na swym ascetycznym, lecz dostatecznie wygodnym łożu, przez monolog rzeki Świeże zapachy dnia i krzyki zrywających się do lotu ptaków. Hm. Zamiast napisać, że po prostu się budził i nie chciało mu się wstawać, to takie piękne ujęcie, że przez pewien czas dryfował na wznoszącym prądzie świtu. Bardzo podobają mi się takie ujęcia. Jeszcze inny cytat. Trawiaste zbocza opadały szeroką, gładką kotlinę osadzoną wśród wzgórz niby misa dla nocnego nieba. Albo głos Lorda dopływał z mroku bezcielesny, jak gdyby sama noc przemawiała. Hmm. Tak. To są przykłady właśnie takich osobliwych ujęć, czy poetyckich, pięknych, które same w sobie już mnie oczarowały. Już dlatego języka, hmm. specyficznej maniery warto Zapoznać się z tą książką było hmm. dla mnie zdecydowanie. To jest jeden z najistotniejszych komponentów dla mnie. Zaraz obok tej głębi psychologicznej, obok tego, że książka jest zdecydowanie nieszczampowa, zdecydowanie oryginalna i nieprzewidywalna. Nie jest zdecydowanie tym, czym się wydaje, czy, czym mogłaby się wydawać. To zaraz obok tego również to piękno i osobliwość zarazem. Hmm w słowach, jak osobliwie i jednocześnie pięknie są ujmowane pewne rzeczy w tej książce. Taki dosyć nietypowy, charakterystyczny sposób. Również to mnie w niej zachwyciło i zdecydowanie, zdecydowanie zwróciło moją uwagę, sprawiając, że odnajdywałem przyjemność w samym kontemplowaniu opisów. Czy to opisów jakichś miejsc, czy właśnie opisów tego, co się dzieje, czy opisów przemyśleń bohaterów, czy ich odczuć. Hmm. Bardzo interesujące. Ja mówiłem, że, że to jest cykl. Tom Jad Lorda Fowla otwiera ten cykl dziesięciotomowy. Co ciekawe, dotarłem do informacji, że w Polsce wydanych jest sześć tomików. Dokładnie rzecz biorąc, Cały cykl jest podzielony na takie trzy podcykle. Pierwsze kroniki, to jest trylogia. Później mamy drugie kroniki Tomasa Covenanta, też trylogia. I wreszcie ostatnie kroniki, czyli tetralogia. I pierwsze i drugie kroniki są na pewno wydane po polsku. Nie wiem, czy... Ostatnie kroniki zostały wydane przez jakiekolwiek inne wydawnictwo. Te pierwsze i drugie wydało wydawnictwo Zyski Spółka. Hmm. I co jest ciekawe, jeżeli chodzi o te sześć tomów, to to, że każdy z nich ma powyżej pół tysiąca stron. I to generalnie mocno powyżej pół tysiąca. Pierwszy tylko lekko kilkanaście, pięćset, kilkanaście, natomiast dalsze to już jest nawet hmm, sensownie bardziej niż po prostu 500 pięćset, czy pięćsetnaście, co mnie bardzo uśmiechnęło i bardzo ucieszyło, że tak każdy, każdy, każdy. Ciekawe, czy ostatnie kroniki miałyby podobnie. Hmm. A chyba są na to spore szanse. W każdym razie bardzo miło mi się zrobiło, że to są tak um, obfite treści, dlatego, że dla mnie to jest komfort. Ja się bardzo sensownie, po sensownym bardzo wczytaniu się w książkę, nie mam świadomości, że ona już się kończy, albo już się skończyła. Po lekturze, jak przekroczyłem próg 200 stron, to miałem takie uczucie, że sensownie się wczytałem, sensownie się wgryzłem, zafascynowałem i Wiedziałem, że byłoby dla mnie bardzo dyskomfortowe, gdyby teraz ta książka się skończyła po prostu. Miałbym zdecydowanie niedosyt. I świadomość, że ja nawet do połowy nie dotarłem jeszcze, była dla mnie bardzo przyjemną, bardzo, bardzo i Bardzo się cieszę, że te książki są takiego rozmiaru, czyli po te 500 ponad mocno stron każda. To mnie bardzo ucieszyło. Co jeszcze z takich ogólnych informacji na temat tej książki, zerkam notatki, to to, że jest to również powieść drogi. Być może to okaże się dla ciebie istotnym faktem, istotną informacją, jeżeli podobnie do mnie gustujesz bardziej wyraziście w motywie powieści drogi po prostu. To jest ciekawe, że książka jest porównywana często do Władcy Pierścieni Tolkiena. Ciekawe dlatego, że jak już mówiłem wcześniej, dla mnie ta strona fantasy stanowi tylko pretekst, otoczkę bardziej dekoracyjną niż coś istotnego żywotnie w tej powieści. Porównując tą książkę do Władcy Pierścieni, automatycznie ulegamy złudzeniu, że mamy do czynienia z jeszcze jedną powieścią fantazy. Natomiast dla mnie, dla mnie fantazy jest tylko powierzchniowym złudzeniem w tej książce. Stąd dla mnie ta książka absolutnie nie jest w ogóle alternatywą dla Władcy Pierścieni. Kiedy wspominam Władcy Pierścieni czy inne fantastyczne powieści, to. Tam faktycznie fantaz jest żywotne. Tam chodzi o to. Tam chodzi o elfów, chodzi o magów, chodzi o, o magię, o to wszystko. To jest zdecydowanie na pierwszym planie i, i tak naprawdę to jest źródłem rozrywki w tych powieściach. Um, ja nie miałem wrażenia, że cokolwiek innego wyprowadza się bardzo mocno na pierwszy plan, wychodząc z tej scenerii fantazy. Mamy przygody, i to przygody bardzo, bardzo mocno hmm, splątane z tą fantastyczną otoczką, integralnie, organicznie. Chodzi przede wszystkim o ten fantastyczny świat. Um, co najwyżej może wypływać z tego jakieś to jakaś nauka, hmm, jakieś przesłanie. Miejscami co najwyżej jakaś głębia. Natomiast jeżeli chodzi o kroniki, to Masa Kowenanta, po lekturze pierwszego tomu i w trakcie jej odnosiłem dosyć duże takie wrażenie, że um, to jest zupełnie inaczej, że tak naprawdę nie chodzi o fantazy w ogóle, lub prawie w ogóle nie chodzi o to. Tylko tak jak mówiłem, jest to bardziej pretekstem. Hmm. Jest jakiś świat, i to dosyć oryginalny, nie po prostu kolejny klon, tylko dosyć ciekawie skonstruowany. Udało się autorowi stworzyć pewne rzeczy oryginalnie, hmm, o których jeszcze powiem. Niemniej jednak ten świat hmm, wydaje się tłem. I tylko tłem dla psychologicznej głębi. Um, nie przestraszmy się. Tą książkę można czytać jak powieść fantasy ignorując celowo lub nie tą psychologiczną warstwę. I wtedy zostaną tylko te fantastyczne, odarte z głębi przygody, z których już samych tych przygód można by jakiś interesujący film na miarę Władcy Pierścieni nakręcić. Tak myślę. Niemniej jednak, hmm, jako że ja akurat w nie gustuję, mi bardziej Przypadło do gustu to, że w tej książce mamy tą głębię, co się dzieje w duszy bohatera, czy nawet bohaterów. Z jakimi interesującymi konstruktami osobowości mamy do czynienia, z jaką interesującą percepcją. To mnie zdecydowanie bardziej interesowało, plus jeszcze te specyficzne ubieranie w słowa rzeczy. Piękne, osobliwe, unikatowe zdecydowanie. Hmm. Więc dla mnie, dla mnie, kroniki Tomasa to nie są alternatywnym władcem pierścieni. Absolutnie, chociaż oczywiście um, łatwo, łatwo doszukać się hmm, pewnych podobieństw. Tu i tam mamy do czynienia z drużyną, tu i tam mamy pierścień jakiś. Hmm, scenę wewnątrz góry, w którymś momencie bohaterowie wchodzą do wnętrza góry, a w tejże górze scenę na moście I jakąś przeszkodę na tym moście, to wszystko aż się prosi o porównanie do, do Władcy Pierścieni i można by się zastanawiać czasem, czy to przypadek. Niemniej jednak te wszystkie rzeczy akurat mnie nie interesują odnoszenie tej książki do Władcy Pierścieni właśnie w związku z tym, że ta warstwa fantazy nie jest dla mnie niczym więcej niż dekoracją. W tym przypadku. W przypadku kronik Tomasa Covenanta. Co nie znaczy, że dekoracją nie interesującą. Szczęśliwie, jak wspomniałem, i ta dekoracja może być dosyć ciekawa. Nie jeden koncept w niej zawarty mnie zaskoczył. Tak jak powiedzmy, rodzaj magii. Magii, która bardziej w nomenklaturze tego świata, w tej krainie nazywana jest po prostu mocą. Nie rzuca się tak w oczy, że to jest jakaś magia sztuczna, komiksowa, niemalże już, tylko hmm, bardziej bardziej kojarzy się z czymś naturalnym, z ludem, który bardziej rozumie naturę, jest z nią zdecydowanie bliżej i potrafi z tego czerpać poprzez to. Hmm. Rzeczy, które wydawałyby się dla osób z innego świata być może nadnaturalne są rzeczy, które wyglądają magicznie. Na przykład macha postać laską, to nawet laską, nie różdżką, szczęśliwie, tylko maską. La laską, boże, nie maską, laską, macha sobie i z tej laski tryska jakieś płomienie, światła, to się może tak kojarzyć. Ale generalnie mm, ku mojemu miłemu zaskoczeniu. Generalnie większość tego wygląda dosyć inaczej niż taka przewidywalna, po prostu magia świata, typowego świata fantazy. Tutaj mamy bardziej moc. Moc płynącą z bliskości z naturą i zrozumienia pewnych rzeczy. Moc, która się potrafi objawiać w bardzo, na bardzo interesujące sposoby. Zwykle, co ciekawe, przez, przez śpiew, przez śpiew czy nucenie melodii. Odpowiedni, w odpowiedni sposób może to powodować różne interesujące, magiczne. Efekty, Jak na przykład mamy scenę, gdzie jedna z postaci skleja, składa w ten sposób rozbite naczynie, nie używając żadnego kleju, tylko po prostu układając na powrót rozbite kawałeczki, śpiewając przy tym, czy nucąc jakąś melodię, starannie, gładząc, to naczynie, pieszcząc niemalże. I w którymś momencie hmm, mamy je na powrót złożone całe. Bardzo interesujące i zaskakujące. Mamy inne przykłady, gdzie bohater napędza śpiewem czy melodią łódź. <sum> Samym tylko śpiewem czy melodią. Czy kieruje nią też. Mm. Mamy tam koncept charakterystycznych jarzących się, emanujących światłem kamieni, które można rozpalić lub zgasić, również nucąc coś w odpowiedni sposób nad nimi. I takich przykładów trochę się znajdzie, gdzie wspólnym mianownikiem mamy właśnie melodie lub pieśń Tam jako przykład używania w praktyce tej mocy, czyli magii w wydaniu Stevena Donaldsona w świecie krainy, hmm. do której Thomas trafił. Hmm. Jeszcze innym ciekawym konceptem już z tej stricte scenerii fantastycznej jest koncept podróżki. Sympatyczne nazwy, swoją drogą, szczególnie w języku polskim podróżki, takiego miejsca przeznaczonego dla wędrowców. Hmm żeby odpocząć, posilić się hmm. i bezpiecznie przenocować. Hmm. Takie kameralne miejsca, którymi opiekują się charakterystyczne istoty, dbając o to, żeby te miejsca były non-stop wyposażone w strawę, hmm. w, jakiś, w coś do picia, hmm. podróżki. Bardzo interesujące. Czy niebotyczne Wood Halven, to może nie będę też zdradzał, czym właściwie jest ta osada, ale bardzo, bardzo bardzo interesujący koncept um, tejże osady, niebotyczne Wood Helven, które niemalże kojarzyło mi się z fantastyczną scenerią z Awatara. Hm. Bardzo interesujące. Um, jeszcze innym Takim czymś z tej fantastycznej strony powieści, która mnie zaskoczyła, coś, co mnie najbardziej zaskoczyło, to koncept Butów Tomasa Covenanta. On jak został przeniesiony do krainy, to został do niej przeniesiony w stroju, w jakim znajdował się jeszcze w swoim tak zwanym rzeczywistym świecie. Między innymi oczywiście w butach. I z dosyć taką kontrowersyjną rzeczą mamy w którymś momencie do czynienia na kartach tej powieści. Mianowicie, że Tomasz zaczyna. Um, zaczyna pogłębiać się jego percepcję, zacznijmy od tego. Poszerzać się zaczynają jego zmysły. Bardzo interesujące samo w sobie, że. Z tym mamy do czynienia, z czymś takim. Wiedzy, hmm. że jest wrażliwy i zaczynamy jako czytelnicy coraz bardziej zdawać sobie z tego sprawy z biegiem czasu. To jeszcze okazuje się, że taki jakby zaczyna czuć więcej nawet niż, niż przeciętny obywatel Krainy Mor. Hmm. Czuć więcej, co jest bardziej charakterystyczne dla tak zwanych lordów, co mogłoby być bardziej charakterystyczne do tak zwanych lordów czy innych osób, które bardziej opanowały moc. Lordowie, tak na marginesie tacy um, osoby będące odpowiednikami magów z innych koncepcji fantastycznych. To okazuje się, że Tomas sam z siebie tak z automatu hmm. z jakiegoś powodu tajemniczego czuje więcej, potrafi Wyczuwać, widzieć więcej, zdawać sobie sprawę, na przykład um, dostrzegać energię życiową, zdrowie, ale i z drugiej strony wyczuwać negatywną energię. Bardzo namacalnie miejscami nawet do tego stopnia, że właśnie w którymś momencie mamy do czynienia z takimi incydentami, że od czasu do czasu zdaje się mu jak gdyby wdepnął w coś bardzo nieprzyjemnego, nadepnął na coś, co sprawia mu ból, że odskakuje, mniejszy, większy. Początkowo to się wydaje incydentem co najwyżej, jakimś epizodycznym. Później zaczyna eskalować. Niestety coraz większy dyskomfort mu sprawiająca, aż wreszcie stając się poważnym zagrożeniem dla jego bezpieczeństwa, zdrowia. Hmm. Ale co ciekawe, zaskakującym okazuje się, że on odczuwa ten dyskomfort w butach. Natomiast jak Zdejmuje buty, bo on eksperymentował z tym oczywiście, próbując bardziej zrozumieć to zjawisko, to odkrył ze zdumieniem, że przez hmm, gołe stopy tego nie czuje. Tylko w butach. I jedna z takich większych zagadek, dosyć zaskakujących w tej książce. Dlaczego, dlaczego on to czuje hmm, tylko przez buty? Sposób, w jaki zostało to wyjaśnione, nie będę tego zdradzał, Jedno z bardziej spektakularnych zaskoczeń w tej książce, które, dla których warto było ją przeczytać. Sprytny pomysł, bardzo taki zmyślny, rzekłbym, czy koncept koni specjalnych. Mamy w tej krainie konie zwyczajne, ale mamy bardziej specjalne, bardziej byśmy mogli rzec magiczne, i te magiczne konie można wzywać. Hmm. Przy czym mamy do czynienia z taką osobliwą sceną, kiedy um, my jako czytelnicy z zewnątrz widzimy to tak, że konie zostają wyzwane i w ciągu kilku chwil, co najwyżej, przybywają. Natomiast dowiadujemy się, że tak naprawdę hmm, te konie nie znajdowały się wcale niedaleko. Usłyszały ten zew i przybyły. One przybyły z bardzo daleka i zajęło im to 10 dni. Dokładnie rzecz biorąc, tylko z zewnątrz to wyglądało tak, że przed chwilą je przywołano, natomiast tak naprawdę te konie usłyszały ten zew te 10 dni temu, tak jak gdyby hmm, prekognicyjnie, widząco. Kolejny zaskakujący koncert. Hmm. Dosyć interesujący dla mnie. Hmm. Patrzę jeszcze w notatki. Cóż mam zapisane? Hmm. Jakieś takie inspiracje do przemyśleń, jeżeli chodzi... O treść książki, od strony psychologicznej również mamy coś takiego. Trzymać się życia, nie żądając żadnej rekompensaty, która nadawałaby mu jakąś wartość. Tak, czyli. Zdaję sobie sprawę, że istnieje taki stereotyp dla części osób trochę temat tabu kwestia samobójstwa, kwestia życia w opozycji, że życie jest święte i absolutnie należy, należy się go trzymać za wszelką cenę. To jest, właśnie, to jest właśnie ta kontrowersja. Gdzieś niezadane pytanie między wierszami z tej książki moglibyśmy wyprowadzić. Czy, czy faktycznie jest słusznym trzymać się życia za wszelką cenę, nawet wówczas, kiedy nie dostajemy nic w zamian. Nic zupełnie. Czyli trzymać się życia dla samego tylko faktu istnienia. Czy to jest słuszne? Czy na pewno jest słusznym hmm, potępienie <grytanie> braku intencji życia, chociażby dla samego istnienia? Trzymać się życia, nie żądając żadnej rekompensaty, która nadawałaby mu jakąś wartość. Jak możemy się domyślać, to jest... Takie sformułowanie pojawiło się gdzieś w kontekście opisu życia różnych ludzi w tej ciężkiej, poważnej chorobie, na którą zapadł główny bohater. Oni stają przed taką sytuacją, że mogą żyć, chociaż to życie właściwie życie, nie jest. Co to za życie? Ale jednak może się okazać, że Powinni mimo wszystko, według części osób, oni powinni mimo wszystko na upartego się starać. A z drugiej strony pojawia się taka możliwość, że może jednak tak nie powinno być. Może jednak człowiek powinien mieć wybór. A jeżeli nie odnajduje niczego, co byłoby dla niego atrakcyjnym, nie odnajduje sensu, a jeszcze w dodatku cierpi, czy ma duże utrudnienia, to może jednak powinien mieć wybór. Hmm. Ciekawe, że to się zbiegło jakoś w czasie u mnie z obejrzeniem takiego filmu. Hmm. Czy ja pamiętam tytuł? Chyba nie pamiętam teraz tytułu filmu. Ale co ciekawe, film był hmm bohaterem filmu był taki rozgoryczony, młody mężczyzna, który po prostu uległ wypadkowi. Jego rozgoryczenie wzięło się stąd, że on uległ wypadkowi, który um, w wyniku czego został sparaliżowany dosyć i hmm, właściwie niewiele mógł zrobić w tym życiu. I w filmie generalnie chodzi o to, że um, Zostaje wynajęta taka dziewczyna w roli niby to opiekunki, niby to potencjalnej przyjaciółki, żeby być może jakoś coś wnieść w jego życie, żeby może się przebudził trochę na nowo z tego rozgoryczenia. I ten film gdzieś podnosi taką kwestię, czy, czy właśnie na pewno powinno być na siłę Budzona czy, czy powinna być na siłę zawsze za wszelką cenę budzona chęć do życia w jakichkolwiek okolicznościach i warunkach, czy może jednak człowiek powinien mieć jednak wybór w zależności od tego, jak sam się czuje nie tyle nawet fizycznie, co psychicznie hmm. może czasem jednak ha, nie za wszelką cenę nie powinno to następować za wszelką cenę może już coś takiego nie jest to się mogłoby dać ująć w ten sposób, czy trzymanie się życia za wszelką cenę jest etyczne. Hmm. Czy naprawdę jest etyczne? Czy naprawdę jest etyczne? Hmm. No ale to tak na marginesie. Um, hmm. Dalej. Świadomość wagi jakości własnej wibracji. Mamy um, taki Koncept wypływający z tej fantastycznej otoczki w powieści, już przedstawiony w pierwszym tomie, Kronik, w którym ludzie w wyniku przeszłych perturbacji znacznie większą wagę zaczynają przykładać do, do jakości własnego postępowania. Również nawet po nastrój własny, po jak gdyby wibracje własnej ekspresji, charakter własnej ekspresji, czy, czy jest pozytywny, czy jest negatywny, czy na przykład mówią pozytywnie, czy chociażby w pokoju, czy unoszą się gniewem, złość, agresja, wyrażanie tego. Mamy do czynienia z takim konceptem, że, że ludzie zaczynają jakby rozumieć większy związek że istnieje związek pomiędzy otaczającą ich rzeczywistością, a ich własną ekspresją, charakterem tejże. Dosyć rozumieją ten związek bardziej dosłownie niż, niż tylko metaforycznie w przenośni. Dla nich, mi się tak kojarzyło, że dla nich ich własna ekspresja... Hmm nie była ważna tylko dla własnego zdrowia psychicznego czy dla własnego samopoczucia, czy nawet dla zdrowia fizycznego. Patrzy negatywne emocje mogą niszczyć twoje zdrowie, ale też oni zdawali sobie sprawę, że to niszczy również inne istoty. To niszczy również otaczającą ich przestrzeń, naturę. To jest dosyć interesujące, że, że oni tak na to patrzeli, ja czuwałem, jak gdyby dla nich istniał organiczny związek pomiędzy tym, jak oni się czują i w jaki sposób siebie wyrażają, czy jest to pozytywny, czy nie sposób, czy pozwalają sobie na przykład na złość, na jakikolwiek negatywizm, czy może bardziej unikają, dbają o czystość, bardziej żeby żyć w pokoju i tak dalej. Dla nich ma to bardziej taki... Miałem takie odczucie niejednokrotnie, dosłowny związek z otaczającą ich przestrzenią, krainą, naturą. Innymi słowy to wyglądało tak, sprawiało takie wrażenie, że perspektywa hmm. pozwolenia sobie na przykład na złość, że jakieś pragnienie zemsty, czy coś, jest dla nich ekwiwalentem, jak gdyby na przykład spalili las, czy bezmyślnie wybijali jakieś zwierzęta, czy deptali kwiatki. Mm. kwiatki to Oczywiście przesada. Hmm. Innymi słowy bardzo poważnie podchodzili do tego, um, do własnego, własnej ekspresji. Hmm. Mam zapisany taki cytat. Skąd to się wzięło? Ludzie zaprzysięgli przyjaźń ziemi. I wierność dla mocy i piękna krainy. Zaprzysięgli jeszcze coś: pokój i spokój ducha, który ocali krainę przed niszczycielskimi emocjami. Przysięgli opanować mądrość, by mogli uleczyć krainę, i opanować siebie, by nie popaść w gniew i rozpacz. Ten ich. To, że oni pojmowali ten związek. Jak bardzo dosłownie pojmowali ten związek, ilustrują na przykład takie ujęcia sprawy, jak cytat: Jeśli nie poruszysz powietrza swym gniewem, zobaczysz taniec duchów. Tak, jeśli nie poruszysz powietrza swym gniewem. To jest właśnie bardzo wymowne ujęcie sprawy, postawienie sprawy w ten sposób, jak oni dosłownie postrzegali związek pomiędzy własnymi emocjami, ich charakterem, i jakością, a otaczającą ich przestrzenią, światem, naturą. Można rozumieć z jednej strony, że to jest przenośnia, z drugiej strony trudno oprzeć się wrażeniu, że jednak bardzo poważnie do tego podchodzili, niż tylko po prostu moralny nakaz. Hmm. Inny cytat. Komnatę wypełniły nagle czarne, posępne myśli, które z całych sił starał się odepchnąć. Hmm. Hmm. Czy coś takiego? Jedna z postaci mówi. Damelon obiecał nam koniec, nie powrót, choć nie potrafię wyobrazić sobie innego końca niż dom. A może dożyłem zmierzchu gigantów? I inna postać mu odpowiada: ciszej, skalny bracie. Nie sprowadzaj zła na swój lud, wypowiadając takie rzeczy. Tak, czyli e, zwątpienie nawet, pesymizm. Już dopatrują się w tym, że można w ten sam sposób. W ten jeden sam sposób, pozwalając sobie na zwątpienie czy pesymizm faktycznie przyczynić się do tego, że okaże się prorocze. Hmm. To jest w ogóle niesamowite. Kojarzy się z takim konceptem znanym tu i ówdzie jako prawo przyciągania, który yy, mówi, że istnieje związek pomiędzy charakterem naszych myśli i emocji, a otaczającym nas rzeczywistością w tym przyszłością, jakiej doznamy, doświadczymy. Bardzo interesujące, że tutaj odnajdujemy swego rodzaju ekwiwalent hmm, takiego prawa przyciągania związku organicznego, stałego, bardzo dosłownego pomiędzy Hmm. charakterem myśli i wyrażanych emocji, a hmm, życiem, którego jesteśmy bohaterami. Inna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę w tej książce, to zlewanie się narracji głosu narratora jak gdyby z myślami głównego bohatera. Nie zawsze jest to jasno odseparowane od siebie. Nie zawsze można jasno powiedzieć, że dana rzecz, dany opis, komunikat, informacja pochodzą od narratora stricte, który coś tam mówi. A kiedy to pochodzi stricte od głównego bohatera to masa Kowenanta, kiedy stanowi jego własne myśli? Tu i ówdzie nierzadko możemy napotkać hmm, uważnie wczytując się w lekturę, na sytuacje, w których wydaje się, że mamy do czynienia z obiema rzeczami jednocześnie. Tak jakby głos narratora był jednocześnie głosem, myślami Tomasa Kovenanta. Hmm. Bardzo interesująca kwestia. Hmm. Jednym z cytatów ilustrujących ją jest następujący. Um. Mamy tu opis tego, co Tomas robi. By zebrać się na odwagę, obserwował swoje odbicia w lustrze. Włosy miał dziko rozwichrzone. Ze szczeciną na brodzie przypominał prymitywnego, wulgarnego proroka. Wargi były ściągnięte i wąskie, niby rzeźbione usta wyroczni, a posępne oczy zaczerwienione. Do całości obrazu trzeba było jeszcze tylko błysku szaleństwa. Wszystko w swoim czasie, mruknął cicho, przykładając nóż do skóry. <gry> Czyli taki niemalże hmm, swoisty dialog pomiędzy narratorem a bohaterem, a tak naprawdę bardziej prawdopodobnie mi się wydaje, że to były własne myśli Tomasa Kowenanta, który postrzegał sam siebie, przedstawiony nam w sposób, który wydawałby się Głosem narratora. Hmm. Podoba mi się. Coś takiego urzekło mnie. Hmm. Um. Taka, taka forma. Hmm. Co dalej? Następną interesującą rzeczą na kartach tej książki, konceptem interesującym z tej otoczki fantasy stricte, jest koncept tak zwanych wyzwolonych. Hmm. Mamy bowiem z jednej strony coś, co moglibyśmy sobie umownie nazwać szkołą magów. To się tak nie nazywa w tej książce. To jest bardziej takie miejsce, w którym edukują się wszyscy chętni, żeby opanowywać pewną moc, żeby opanowywać pewną wiedzę. I oni to robią w obrębie pewnych konkretnych tematów, jak gdyby specjalizacji, ale czasem Taki adept owej szkoły odkrywa w sobie zew indywidualny bardziej, żeby podążać za głosem hmm, odmiennym niż, niż otaczający go inni uczniowie, którzy uczą się hmm, danych stereotypowych zagadnień. Dana osoba może w sobie odkryć zew, powołanie do podążania inną ścieżką, do zgłębiania innej specjalizacji, której przykładowo nie uczą w tej szkole. I co wtedy? I wtedy, co bardzo ciekawe, taka osoba dostaje błogosławieństwo grupy. Jest jak najbardziej zrozumiane przez tą społeczność, że... Takie coś może mieć miejsce, że może mieć miejsce uświadomienie sobie indywidualnego bardziej powołania, to się rozumie, to się docenia i szanuje, i tak metaforycznie mówiąc, daje się na to błogosławieństwo dla takiej osoby, pozwalając jej jak najbardziej iść własną ścieżką, rozpocząć własną indywidualną drogę. Wtedy taka osoba opuszcza szkołę i udaje się na coś, co moglibyśmy określić mianem indywidualnego toku edukacji. Sama dla siebie jest nauczycielem i sama sobie zgłębia ten wewnętrzny głos powołania, który właśnie w sobie odkryła. Hmm. Cytat, który to ilustruje. Są tacy, którzy przekonują się, że nie potrafią pracować dla krainy czy dla mądrości dawnych lordów między swymi towarzyszami, lordami i powiernikami mądrości, ani wśród wyznawców miecza i laski. Mają swoją osobistą wizję i muszą poszukiwać jej w samotności. Lecz potrzeba odosobnienia nie oddziela ich od ludzi. Przechodzą rytuał wyzwolenia i zostają uwolnieni od zwykłych obowiązków. Z błogosławieństwem lordów i szacunkiem wszystkich kochających krainę szukają własnej mądrości. Ale bowiem lordowie już dawno przekonali się, że potrzeba odosobnienia to nie jest egoizm. Tak. Bardzo mądre słowa, moim zdaniem. Potrzeba odosobnienia to nie jest egoizm. To niemalże jakby potrzeba podążania indywidualną ścieżką odmienną od grupy, odmienną od, chciałoby się powiedzieć, stada. Też nie jest egoizmem. Taki znak głębszego zrozumienia, głębszego wglądu, większej dojrzałości i mądrości, na który bardzo ucieszyłem się w tej książce. Hmm. Inna rzecz, która skłoniła mnie do przemyśleń, to takie zagadnienie hmm, dotyczące impulsywności kiedy zwrócono uwagę Tomasowi na to, że rozpala się zbyt łatwo i sam siebie przez to niszczy. Hmm. Stąd pojawia się takie pytanie, czy, czy impulsywność jest dobra? Hmm. Taka kwestia. Taki syndrom, który widzimy u niektórych osób polegający na tym, że łatwo popadają w emocje, ulegają nim, rozpalają się, jak burza potrafią wybuchnąć i równie szybko, łatwo zgasnąć. I można by zadumać się nad tym, czy to jest dobre, czy to służy, czy bardziej niszczy. Hmm. Czy przejść nad tym, nad tym obojętnie, akceptując, że takie coś ma miejsce, uznać to za po prostu oczywisty, integralny komponent własnej osobowości, czy dopatrzyć się w tym czegoś, co jednak Bardziej szkodzi, jeżeli rozpoznalibyśmy, że coś takiego jest w nas, to czy dopatrzyć się w tym czegoś jednak, co bardziej nam szkodzi. Nie jest tylko czymś, co się przydarza, ale czymś, co bardziej jednak szkodzi i mogłoby być dobrym pomysłem starać się coś z tym zrobić, żeby zastąpić to bardziej stabilnym, niezmąconym pokojem ducha. Hmm. Popatrzę jeszcze notatki. Hmm. Co jeszcze o Tomasie Kovenancie na koniec? To to, że on potrafi być, ja wspominałem o tym, że hmm, potrafi być rozgoryczony. Um, to się wydaje być taką nadrzędną, najbardziej jaskrawą cechą jego charakteru. Z biegiem czasu możemy dać sobie dopiero sprawę z tego, że to może być złudzenie, ale początkowo może się to jawić dosyć przekonującym, że jest taki no, zgorzkniały, narzekający, czarnowidzący, pesymistycznie. Um, co ciekawe, on potrafi być w tym również zabawny, Czy mi przypomina takiego um, gburka krasnoludka, który ciągle właśnie narzekał a dosyć to potrafi być miejscami zabawne, szczególnie kiedy Tomas miejscami na swój sposób przyklina złożeć, mówiąc ognie piekielne, ognie piekielne, albo krew i piekło, piekło i potępienie. I on w tym piekłem to ma jakiś taki mody, że lubi, lubi w ten sposób sobie poprzyklinać w cudzysłowie i to Um, potrafi być miejscami wręcz komicznymi w tej książce, um, jak tak obserwować. Więc co na koniec? Um, jak wspomniałem, pierwszy tom Kronik Tomasa mam już za sobą: Jad Lorda Foula. Um. Jedną z rzeczy, które podobały mi się, spodobały mi się fabule to jej nieprzewidywalność. Nieprzewidywalność i nieoczywistość. Są na przykład rzeczy, które nawet pomimo zakończenia lektury mogą, mogą dawać do myślenia i nadal wydawać się nieoczywistymi. Na przykład zagadnienie sprowadzenia Tomasa do krainy. Um, Cało to jedno samo zagadnienie w sobie nie jest płaskie i przewidywalne, a mogłoby być. Można było przecież rozrysować to, skomponować w taki znacznie bardziej oczywisty sposób, gdzie jest jasne, kto jest zły, kto jest dobry, o co chodzi, gdzie mamy od początku jasne i oczywiste, hmm, kto jest kim, jeżeli chodzi o rozgrywających akcje. Natomiast tutaj wydaje się to znacznie bardziej złożone i nieoczywiste, o co chodzi, kto jest kim, kto jest dobry, kto jest zły, dlaczego Tomas trafił do tej krainy, czy ona jest prawdziwa, czy Tomasz jest przepowiadaną, legendarną postacią wybawiciela, czy nie. O co chodzi w ogóle z kontrowersją tego wybawiciela, bo już nawet lud krainy wiedział, że to nie będzie taki przewidywalny bohater wielki któremu nic się nie oprze, ale już nawet w przepowiednie mówiły, że to będzie bardzo charakterystyczna osoba dwulicowa na, na swój sposób, pełna sprzeczności. Już, już oni to wiedzieli. To jest w ogóle oryginalny koncept sam w sobie. A jeszcze dodajmy do tego hmm, właśnie, kto sprowadził Tomasa do krainy, a kto jest negatywną postacią. O co chodzi z tymi negatywnymi głównymi siłami w krainie? Bo z jednej strony wydawałoby się, że będzie negatywną główną postacią, ten tytułowy Lord Fall. Ale z drugiej strony mamy jeszcze jedną figurę um, skalnego drola, robaka. Robaka skalnego drola, on tak się nazywał, który, który to stwór sprowadził. Też można by się zastanawiać, czy to on sprowadził. No, wydaje się, że on sprowadził, ale nie do końca jest to jasne, czy to naprawdę on sprowadził, czy był może narzędziem w rękach kogoś innego. Ha, gdzie też nie wiadomo. To jest zabawne. Hm. Zabawny ciąg myśli. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ten troll sprowadził Tomasa do krainy. Później wydaje się, że um, sprowadził go ktoś zupełnie inny. Później wydaje się, że um, jeszcze inna istota negatywna, hm, która przyjęła Tomasa od trolla tak naprawdę miała w tym swój interes, czy jakąś agendę. I tak do końca właściwie hm, może się to wydawać niejasne. O co chodzi z tym całym sprowadzeniem Tomasa? I mi się to podoba, że, że tego nie wiadomo. Um, tak jak i mi się podoba, że nie jest nużąca ta wyprawa cała. Bo Mówiłem, że jest to powieść drogi i mamy do czynienia z pewną wędrówką, rychło rozpoczęcą, jak tylko Tomasz trafia do krainy, od razu dostaje pewne zlecenie, pewną misję, w którą się udaje. Szczęśliwie urozmaica fabułę to, że ta misja nie wypełnia nam całego tomu, Ona gdzieś się kończy i w którymś momencie jest przestawiana zwrotnica, dostajemy nową zupełnie misję. Hmm. Wyprawa na chwilę przystaje, um, duma co robić dalej i wytycza sobie nowy cel i ten nowy cel jest um, obrany jako hmm, wytyczna nowej wędrówki, nowej wyprawy, um, więc w tym ujęciu mamy tak naprawdę całą tą wędrówkę w pierwszym tomie dwuetapową. To urozmaica hmm, lekturę zdecydowanie czyniąc ją ciekawszą, mniej monotonną. Hmm. Czy coś jeszcze? Hmm. Mamy interesujące jeszcze sposoby, na które Thomas potrafi sobie radzić, czy stara się raczej radzić sobie z krainą, z tym doświadczeniem, które wydaje się tak bardzo przekonujące i rzeczywiste, a on tak bardzo potrzebuje się bronić przed tym i nie pozwolić sobie uwierzyć, że to nie jest sen, niczym więcej. Hmm. Bardzo duże wyzwanie dla niego jakoś sobie z tym radzić i radzi sobie z tym na różne sposoby. A jednocześnie trudno mu tak naprawdę się oprzeć tym różnym otaczającym go rzeczom, okolicznościom. Trudno mu stać tak cały czas odizolowanym, niezaangażowanym. Potrzebuje podjąć pewną decyzję, ale czy ją podejmie na pewno? Szczególny koniec tej książki którego nie zdradzę, jest zaskakujący, bardzo i konsternujący, jaką decyzję podejmie Tomas, jak to wygląda. Uwierzy, nie uwierzy? Bardzo zaskakujący koniec, którego nie przewidziałem. Tak to ujmy. Więc hmm. lektura, co jeszcze mogę powiedzieć o tej lekturze, to to, że mnie dobrze, dosyć mocno wciągnęła, zaobserwowała Um, przez większość czasu oczarowywała mnie i moją uwagę zwracała w tej lekturze przede wszystkim ta warstwa psychologiczna, której już mówiłem ta głębia oraz y, osobliwie i na piękny sposób ujmowane różne rzeczy w słowa. Dużo później zaczęło to fantazy bardziej wychodzić na pierwszy plan, gdzie trzeba było hmm, pewne rzeczy poukładać do końca może jakaś hmm, finalna scena, żeby coś się w końcu okazało, jak będzie. Hmm, jakieś zwieńczenie, punkt kulminacyjny. Wtedy się tego fantazji zdecydowanie więcej zrobiło i ta głębia odeszła, miałem wrażenie, na dalszy plan, aby później jednak powrócić. Jak się Tomasz w tym wszystkim odnalazł później w efekcie, w następstwie. To może być dosyć, dosyć zaskakujące. W każdym razie Hmm. pomimo tego, że tego fantazy trochę więcej się zrobiło w późniejszym już końcowym etapie książki, nadal jest dla mnie bardzo interesująca i pociągająca i wartościowa, na tyle, że zdecydowanie nie mam ochoty przerywać sobie lektury hmm. jakąś inną pozycją, których przecież mam sporo gdzieś tam w zanadrzu, czekają na swoją kolej. Postanowiłem nie robić tego i od razu przejść do następnego tomu, Tytuł tego następnego tomiku brzmi bodajże Wojna Złoziemnego Kamienia i właśnie go rozpocząłem bardzo świeżutko, nadgryzłem leciutko, bardziej zasmakowałem, tylko jeszcze nie mając ze sobą nawet sensownie pierwszego rozdziału, ale od razu postanowiłem przejść do tego tomu i hmm. tym samym jest to dla mnie ilustracja, jak skutecznie absorbuję, jak skutecznie ta lektura Ociągam. Więc myślę, że to będzie wszystko już na temat um, moich takich pierwszych i dalszych wrażeń z lektury Jadu Lorda Fowla, pierwszego otwierającego tomu pierwszych kronik Tomasa Covenanta z cyklu Kronik tegoż dziesięciotomowego cyklu autorstwa Stevena Donaldsona. Było mi miło gościć Ciebie w kolejnym rozdziale Molium. A na koniec tradycyjnie hmm, chciałbym przeczytać tobie jeden z moich wierszy z przeszłości, hmm, który też mam gdzieś tutaj w notatkach zapisany. Wiersz będzie, zobaczmy, z 14 sierpnia 2003 roku, którego tytuł brzmi Swoje życie. Swoje życie. Masz swoje życie. Masz swoje życie. Jest świetnie. Jest świetnie. Masz swoje życie. Ale czemu czuję się tak strasznie, strasznie sam? Tyle chciałbym, ale ciebie brak. Wyszłaś gdzieś w stronę własnej egzystencji. Mówiąc, zostaw ją w spokoju. Zostaw ją w spokoju. A ja tylko chciałem wspólnie. Ale Ciebie brak. Bo masz swoje życie. Czy znasz nasze? Nasze? Czy znasz mnie? Mnie? A może to ja nie znam Ciebie? Dajcie mi wytknąć pośród ludzi. Nie przywiązywać się do nich. Bo odchodzą. Bo mają swoje życia. Bo trzymają Cię na smycze. Będę wolny. Zrzucę kajdany i już nigdy nie spojrzę w twoją twarz, zakochany. Będę się bał. Będę bał, że masz swoje, tylko swoje życie. Będę wolny. Zrzucę kajdany. Zrzucę obrączki. Samotny wędrowiec. Pamiętasz? Chciałem. Chciałem. Bo ktoś pokazał mi, jak może być. A jednocześnie odeszła. Już dziś. Już dziś będę bardzo ostrożny. Spoglądać będziesz na mnie poprzez ścianę deszczu, poprzez przezroczystą szklaną kulę. Jeszcze bardziej bym się w tobie nie zatopił, bo ty sobie z tym radzisz, wymazując gumką, a ja myślałem, żem zawinął do portu, choć na moment na chwilę mój port, Fatamorganu, rozpłynął się, a ja stoję z rozłożonymi ramionami nie ma ciebie. Już jedną z wielu. Chodzę śladem w moim sercu. Kocham Ciebie tak bardzo, ale muszę odpłynąć własnym statkiem dla Twojej wygody. I nigdzie nie mam zamiaru się już zatrzymywać. Nikt nie zdradzi więcej mojego serca, moim przeznaczeniem samotność. Na jej żaglach popłynę i będę Ciebie słuchał. Lecz jeśli kiedyś przyjdzie Ci do głowy wspólnie, Sama poszukaj sposobu. Ona, wierzę, to potrafi. Ona, wierzę, potrafi rozbić moje szkło. Ona, wierzę, się pojawi. Ona, wierzę, da mi życie. Teraz pośród ludzi jestem przezroczysty, bo tak chcę. Nigdy nie pomyślam już wspólnie. Póki nie olśni mnie twoje światło. Żegnajcie moje porty, kochane, moja miłość nie jest iluzją, ale bolą mnie wasze, tylko wasze życia, strasznie bolą. Poradzę sobie z tym sam, żyćcie mi szczęśliwej podróży. Mówił Thomas Lee.